Bierzemy dwa jajka, obieramy mleko i nadziewamy na patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą i to kroimy i posypujemy sosem. Smałujemy kuczaka, dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrażnie na czas, czasem, kroimy, mieszamy i podajemy do zał. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda ci się to w kuchni. Witamy serdecznie w kolejnym przedświątecznym odcinku smacznego podcastu Anusz Widelec i goście tym razem. Cześć, słuchajcie. No i zgodziła się opowiedzieć mi, jak robi karpia i troszeczkę pomogę, wprowadzę ją. A dla słuchaczy naszego podcastu Anusz Widelec, jak to się robi, bo ja my preferujemy, tak jak pamiętacie zawsze, żeby ze szczegółami opowiedzieć, żeby ktoś, kto tego wysłucha, um, bez problemu mógł zrobić tego karpia. I teraz tak. Idziesz na plac przykładowo, tak jak w Polsce jest, Kupuje. kupujesz karpia i takiego karpia pakuję Ci do siateczki i Ty przychodzisz do domu. I co dalej? Myjesz go? Myję go. z łusek, zachowuję łuski, bo to na szczęście niektóre. z łusek roję na, na takie dzwoneczki, później Płetwy. te dzwoneczki jeszcze na pół. Płetwy. No, odcinam i wyrzucam nie? Dobrze. No, moja mama to korzystała z tego wszystkiego, ja nie. Tak, bo na tym można robić galaretkę Tak. Ładną. No właśnie, Dobrze. dlatego łeb był tak. zawsze. Tak. A w tej chwili już nie. Mhm. No i sobie go smażę na tłuszczyku bez mąki, bez niczego. Smażę na takim rozgrzanym oleju. Odstawiam go, w międzyczasie sobie trę marchewkę, nastawiam wodę. Czy możemy powiedzieć tak, że taki kilogramowy karpik? Nie więcej kilogramu musi mieć. Półtorej? No, Półtorej kilograma karpia, do tego trzy marchewki? Trzy, cztery. Cztery, cztery marchewki. Jedna pietruszka. Seler. Y, z takiego dosyć sporego selera jedna czwarta, y, to zawsze na oko, nie? Tak, tak, tak. No i y, no, y, y, wystarczy. Mm -hmm. z, nastawiam wody bez tłuszczu. Półtorej litra? Zawsze to jest na oko, nie? Jak to mm -hmm. domowymi sposobami. Tak. Ale nie będzie półtora litra, zawsze można sobie dolać trochę wody, jak się gotuje. To wszystko takie. Dobra, yy, yy, starte na takim mm -hmm. grubszym, yy, na tych grubszych ziarenkach. Jak się woda zagotuje, wrzucam to wszystko i to się gotuje przez dłuższy czas. W międzyczasie oczywiście ten karp jest usmażony mm -hmm. i doprawiam to różnymi przyprawami. Według uznania, według smaku. Zielę angielskiego, tak? Nawet oregano, jak, to, jak, jak to co woli. Przecier oczywiście pomidorowy, tylko tak połowę z takiego malutkiego słoiczka. Mhm. Jeśli jest za mało słodki, za mało kwaśny, to zależy jaki jest ten przecier, to go dosładzam, dokwaszam. I oczywiście robię to na ostro, bo uwielbiam. To, to nie jest I taki typowy. Cili, to, sypuj, to nie tak? jest po grecku. Chili, albo to jest papryka ostra, albo to jest właśnie chili, albo kupuję w słoiczku też taką papryczkę. To wygląda jak przecier, a tam jest taka bardzo bardzo ostra papryka. I wystarczy tak dosłownie na jedną ósmą łyżeczki wrzucam do tego sosu i to się wszystko gotuje. Gotuje, Ile czasu? gotuje, gotuje. Do miękkości, czy jak? Po tak, marchewka musi być miękka, że to jest wszystko starte, pietruszka to i tam. To, szybko dosyć szybko. szybko. Jak już to wszystko się zagotuje, tą rybkę mam usmażoną, układam w takim pojemniczku jajowatym, dosyć sporym, bo to jest Taka dosyć... duża salaterka, tak? Taka no, salaterka, to jest tak mało powiedziane, ale taki pojemnik dosyć... Półmisek. O, dosyć spory półmisek. Układam karpia, jak to mi się wszystko zagotuje, dokładam jeszcze do tego przecieru pomidorowego, Wtedy taka tłukka 50 gram, tak? Tak. I, i według szmaku, nie, Najczęściej jeszcze dokładam kostkę rosołową, bo to jest dosyć smaczne. Sól, pieprz, te inne przyprawy. I zalewam to wszystko tak jak ryba po grecku. Ale to jest bardzo ostre wtedy. I co, i to się stężeje? Nie. To tak. To, no. A co spowoduje to, że to stężeje? Woda wyparowuje, a jest przecie pomidorowy, który akurat ale on tworzy galaretkę, nie? Nie, nie ma galaretki, nie, to jest taka ryba, wiesz, to nie jest po grecku, ale to jest taka na ostro jak po grecku. Ja ją mówię. Nie stęża tylko zgęstnieje. Zgęstnieje, zgęstnieje. Nie robi się galaretka. Nie no, może, no, no, bo inny. ja tej ryby nie gotuję ani tam tego uba, ale te wszystkie warzywa z tym przecierem woda wyparowuje mhm. i właściwie wykłada, bo to się już wtedy nie zalewa, tylko wykłada to, co zostaje takie gęste, te warzywa, z aha, tym przecierem, z tymi o, o, o, przypraw, przyprawami. I wtedy każdemu powiedzmy już indywidualnie nakładasz tak. taką Tak, i tylko nabierz, bo wiecie co, zauważyłam, że przez lata robiłam, że tak przekładałam, nie, ryba i, i ten, takie, taką panierkę, nie, co się robi, tą panierkę i rybę i panierkę, ale jak zrobię rybę, Hmm. tą tego karpia, bo to niekoniecznie karpia, można tego zrobić. tak zrobić, wykładam karpia, karpia, karpia i na to daję właśnie tę tą marchewkę tak na ostro przygotowane, to to wszystko po bo to trzeba dzień wcześniej przygotować, przesiąka ten przegryzie się, przegryzie się, Przegryzi się. Mm -hmm. bo no tam ja jest olej grecku, wiadomo, na... no to wszystko ścieka, nie? tak jak ryba po grecku, dosłownie, tylko to jest ostre. I jest ta marchewka, nie gdzieś da, daje taką słodycz. Jakby tego Greka zawieźć do... Dokładnie, taki słodko-o, słodko, o, słodko to jak mówisz. Okej, okay, dobra, to była wersja karpia e, po, według tak oli dokładnie, ale było. <grych> Nie, Dobrze. Mój wymyślony to był karp. Ale z praktyki to mówisz, tak? Nie, to robisz. był mój wymyślony, ale... bo nie potrafiłam zrobić karpia po grecku. No ale takie robisz, mówię, to mam tak na Tak ja ja ja Takiego robię. Ja ci powiem, że ja karpia po grecku nie przepadam, dlatego bo karp ma ości, jednak wszystkiego nie wyjmiesz. Ja, ja wolę ja po lubię. grecku, to ja wolę jednak filety. Filety. A ja lubię Ale pani opowiadała właśnie, że robi takie kulki właśnie z tego, z tego mięsa kargowego, że wieli oddziela, A to wybiera. Oczywiście, i tak dalej. no to trzeba wtedy, wiesz, wyfiletować, ościwy, ją. No, no, no, no, no, no. No. się przy jedzeniu. Podcasta Nóż Widelec. Słucham, a drugi przepis na jakąś potrawę świąteczną... Świąt Bożego Kuti. Narodzenia, Kutia Kutia. U Moniki była. mak, no, moja żona pierwszy raz to wtedy była narzeczona Rodzynki, i weź obrzec, ale dokładnie rodzaju bakalie. Monia, no ja podaj przepis, a ja sobie ściągnę, bo ja nie robiłam tego, nie potrafię, bo u mnie tego nie je. To ja Ci powiem. Czyli na idziesz, do, idziesz do sklepu, i kupujesz, kupujesz puszkę, otwierasz puszkę i masz. Nie, <śmiech> nie chcę takiej. Teraz są chcę gotowe. Takie takie, co u Ciebie z domu na przykład. Ja to mówię, kupujesz, kupujesz yy, idziesz kusze. na halę targową yy, i kupujesz kugię. kilogram pszenicy na kubie, Nie, Monika, Moniki jadłam i Nie, myślę, są teraz już w paczkach. Jest pszenica w Ja te... napisane tak, ma tak, nawet tak, tak, przycwęta. Ale, ale apura... ja nie chcę takiej, ja u Ciebie jadłam, no to mi smakowało no, ja ja no to ja Ci tłumaczę. Suchą normalnie kaszę, pszenicę normalnie kupujesz, gotujesz, Małej ilości wody. W małej ilości wody. Ona, ona, ona ma, on tak ona, jak ryż ma ona się ugotować. Ona pęcznieje w kulkę. kulkę. Ona ma tak, się ugotować tak jak ryż, na sypko. Tak. rozumiesz. I to jest baza. To jest, tak, to jest baza. Do tego dodajesz mak. mak zmielony dodajesz? Do tego Do tej pszenicy dodajesz zmielony mak. Czyli na kilogram kuti e, ile dajesz maku? Pół na pół? Pół Czyli... na pół. Czyli kilo znaczy, mąki, kilo kto, pszenicy, kilo maku. Tutaj jak to woli, bo, bo czasami są tacy, co wolą na przykład przewagę bakali i... i moja, Ale nie, ma... nie może być za dużo, bo nie będzie dobre. Nie, nie, nie. Moja, Więc na początek raczej, niech zrobią sobie taki basic pół. ten, tak, czyli... Pół pół. A powiedz, mak taki kupny teraz zmielony, nadaje się, tak, czy nie? jak najbardziej. Czyli mielić go jeszcze Mało raz, osób teraz mieli. Nie, nie, jeżeli nie. już jest zmielony, to nie. Aha. Mało osób teraz mieli, bo to dużo pracy i wysiłku. Kiedyś trzeba mieć specjalne sitko. Tak, kiedyś nie było gotowego maku, więc mieli... Zmielonego. Zmielonego. No to kupujesz tak, masz pszenicę, masz ten mak... Ale jego trzeba sparzyć. Zmielonego nigdy nie. Nie, nie, nie. Na hali targowej kupiłaś pszenicę, kupiłaś mak, kilogram pszenicy. Kupiliśmy zmielony mak. Poszliśmy na targ, kupiliśmy kilogram pszenicy, kilogram maku, 25 deko orzechów Orzywów włoskich, 25 deko orzechów migdałów. Orzechów. orzechów tych drugich to Nie. są laskowych. Laskowe raczej nie, migdały. Nie lubisz laskowych? Znaczy lubię, ale jak już są orzechy włoskie, do kuti raczej włoski, tych yy, laskowych nie zapadam. Bo nigdy w życiu nie jadłam takiej kuty jak... Ale nie jadłaś mojej, więc nie możesz powiedzieć. Jeżeli chcecie, możecie kupić gotową i taką na stół postawić. Ja nie, nie, ale nie, nie, to nie, nie, jest nie. wielka niespodzianka i nie wiecie, jak to będzie smakowało i wiem, Ci się Ja Ci powiem, jak to skrzywi, Kupiłam i Nie, ja ja u mnie ja zjedli, ale ja zjedli tylko dlatego, że... Doprawiłaś że się dogotowało kaszy. No i to jest odpowiedź. tak przesłodzone, tak. to jest po prostu sam cukier. Tam nawet nie czujesz miodu. Pszenicy bo... nie kaszy, nie słuchajcie jej. Y, pszenicy, przepraszam. <grym> to jest <też> bo... <grym> Nie, bo, bo w tej gotowej to jest po prostu cukier, przeważa cukier. A taką jak robisz kutię w domu, robisz to masz miód z wodą, tak, to tak. masz to masz autentyczny, prawdziwy Dobra, Ale miód skończ, i to pachnie. Skończę, żebym wiedziała, jak to zrobić, bo ja nigdy w życiu nie robiłam. Mówię ci. Kupiłam ja byłem... raz i się zraziłam, ale jadłam. Do tej gotowej masz tak: yy, papaje, skórki jakieś tam niewiadomego pochodzenia, bo do takiej zwykłej, tradycyjnej, to się daje skórkę pomarańczową, rodzynki, orzechy, migdały, yy, woda z miodem, mak. Dobra, masz tą pszenicę, masz ten mak, dodajesz i co dalej? Resztę możesz sobie urozmaicić, tak? Ale takie... No co? Ma pszenicę? Ja jadłem kiedyś oryginalną. O te A jak moczysz, moja babcia robiła, oni tam gdzieś z Podola pochodzili. to było, też robiła to, spodimki, to jeszcze... Tylko ta, było, tylko właśnie była właśnie pszenica, mak i miód, nic tak, więcej. Tak, to, to prawda. Kutia, to była pierwsza kupia, którą jadłem prawda. na wsi. To to Dlatego się. mówię tak, im. Mniej, I powiem ci, im mniej dodatków, tym lepsza. <laughs> Ale wiecie, co byłem w szoku? Naprawdę. Bo wydawało mi się, że sam miód to będzie ekstra. Nie, miód musi być z wodą, tak. musi być Tak, leciony. Musi. Ale powiem ci, że im mniej dodatków, tym lepsza. Po Ale... tej gotowej, jak kupujesz, to jest po prostu wszystko. Z tych egzotycznych nie, nie, nie oboców, jedzenia. Jest, to jest ale tak to jak jest. z telefonami. Jeżeli chcesz mieć telefon do dzwonienia, to nie możesz mieć smartfona, bo Ci to przeszkadza. Ja... I tego jest za dużo. Ty chcesz tylko <laughs> wyskoczyć, mm -hmm. numer mm -hmm. i zadzwonić. Ale Jacek, ja na przykład Dokładnie. U, u mnie w domu nie robiło się kłótni. Pierwszy raz jadłam u Niki Mistrzostwo Świata, bo jej mama zrobiła. Tam moja, moja mama twoja robiła. Mama, nie? Zawsze. Pamiętam, ja się że nauczyłam nauczyła mojej mamy. W domu u mnie nie robiono tego, ja później spróbowałam w domu, nikt tego nie jadł i się nie dziwię <śmiech> Się nie dziwię w jakiś przepis. Ja nie wiem skąd. I kiedyś właśnie, pamiętasz że rozmawiałyśmy i dla Ciebie to jest łatwe, bo to jest to ugotować, to ugotować, jak człowiek tego w życiu nie robił, to nie wie, co z tymi orzechami? Bardzo proszę, Orzechy czułań. sparzasz, obierasz o. ze skórki, tak samo robisz z migdałami. Dlatego, bo skórka daje goryczy. Czyli wrzątkiem zalewasz, tak. obierasz ze skórki? Na rodzynki też zalewasz wrzątkiem, żeby napęczniały, zrobiły się miękkie, ale podstawa... Które orzechy? robierasz? I włoskie, i migdały. A ja nie znam tej historii. Opowiedz, jak to się robi. Ja, ja zawsze, jak one były zeschnięte, to razem z tą... tą orzechy włoskie musisz zalać wrzątkiem. I ale osobno? To, co się da... Co? Ty tak razem wszystko... Nie, nie, no osobno musisz wydarzy, zrobić prepar, czyli nie, przygotować Nie, wszystko, to. wszystko no, razem. No, można razem zalać, bo przecież to i tak później będzie w jednej potrawie. Okay. Więc mak, tak. jeśli kupujemy suchy, to musimy go sparzyć, tak. żeby on się zrobił miękki. Dobrze, Monika, powiedziałem tak, poszliśmy na tą halę targową, kupiliśmy pszenicę tak. w ziarnkach suchą, kupiliśmy mak, kilogram tak. pszenicy, kilogram maku, tak. ile tych orzeków włoskich? No to już zależy od 30, ale niech pierwszy zrobi no 30 tego. No, do tego 30 włoskich, do tego 30 tego migdałów i, i do tego 30 tego rodzynek, deko rodzynek. rodzynek. A, pół litra miodu yy. czy 25 nie, to, to pół litra to za dużo, niech, będzie, niech będzie tak z yy, pół, pół, szklanki, pół, szklanki. pół szklanki miodu. Szklanka ma 250 ml, czyli to będzie 220, pół litra? 220 ma. 220, tak, przepraszam. No. Czyli to gdzieś tak 150 ml? Nawet troszkę więcej może być, bo, bo na kilogram to może być więcej tego miodu. Ok. No, yy, i później tak miód mniej więcej do pół litra, żeby to dopełnić wodą. Tak, przygotowaną. No. Ten miód, tak? Tak, ciepłą, rozcieńczyć ciepłą wodą. Nie gorącą, nie wrzątkiem, ciepłą, I teraz nie? tak, jesteśmy w etapie takim, że mamy ugotowaną, ugotowaną pszenicę. pszenicę, tak jak kasza, czyli mała ilość wody. Tak jak ryż. Tak jak ryż, przepraszam. Żeby było nasypko. Na na tak. I do miski wsypujesz tą pszenicę. Następnie mak przelałaś wrzątkiem, sparzyłaś i maszynką Mierane. mielisz z takim drobnym sitem. Jeżeli nie masz drobnego sita, to może być normalne. Jest sitko do mielenia maku. Tak, tak. I to wtedy wystarczy dwa razy. Ale jeżeli nie masz takiego sitka, to na zwykłym sitku z dużymi oczkami tylko dwa razy, cztery razy trzeba, albo pięć, zmielić ten mak, żeby mm. on był zmielony, miękki. Dosypujesz ten zmielony mak do tej to być... do, miski. Do, miski. do miski. Następnie y, te orzechy, tak jak powiedziałeś, sparzamy z wrzątkiem Orzeby, tak. i w miarę możliwości ile się uda, obieramy z tej Migdamy brązowej skórki. Migdały obierzesz całości. całość, migdały elegancko. I mój sposób, m, można normalnie tak pracochłonnie kroić to i dziubać. Ja siekam, ciek, ciek, ciek, ciek, ciek. jak no. popadnie. A ja Ty robię. Siekasz to, siekam. Te orzechy siekasz, a ja robię w ten sposób, że biorę do takiego, wiesz, linianego, I młotkiem, można. No, szybciej, tłukę, oczywiście. Wtedy one też się tak. Syba. Ja tak. też czasami wszystko, idę na łatwiznę. Tak. No, i to wszystko dosypujemy do tego. Rodzynki wcześniej zalane były też wrzątkiem, ostygło to one napęczniały. I też dosypujemy, zalewamy to wszystko tym miodem wodą z wodą z miodem. i mieszamy. I gotowe. I gotowe. Pycha, im mniej dodatków od razu mówię, im mniej Uf. udziwniona, tym lepsza. A noż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. I teraz tak, to podaliśmy dla naszych słuchaczy na początek, jak oni sobie to zrobią, to później już sobie, to co ja mówię z Paweł właśnie, mogą sobie regulować. Bardzo tak, mniej wody, włosy, będzie bardziej sypkie, będzie bardziej takich gminiaste. Bardzo więcej miodu, będzie słodsza. Rzad, tak, będzie dadzą rzadsze. Dadzą mniej yy, pszenicy, będzie więcej... Makuj, bakali. Tak, to tak. można zrobić. Bo jeżeli ktoś, ktoś gusku. Lubi figi, jeżeli ktoś lubi figi, można to przysunka. może sobie dokroić figi i zobaczyć, Oczywiście. jak to będzie mu smakowało. To będzie indywidualna potrawa tego domu, na przykład. No tak, nie? tak. Ach, dziękuję serdecznie. Aha, no a, serdecznie. a jak karpia robisz? Znaczy Smażysz ja, czy co, w tył? ja tak. Yy, ja... nie lubisz żości. Nie. Karpia u mnie jemy tylko raz do roku. Tak. Moja mama. To, że jest jej tradycyjna potrawa, ona robi karpia na zimno z grzybami. U. To jest karp normalny krojony w dzwonka, pieczony w cieście, takim gęstym cieście. Ale jakim biszkoptowym czy drżdżowym? nie, nie, nie Naleśnikowym, ale takim A. naprawdę gęstym. Jak karp 18, pieczony śpitala. w cieście, przekładany grzybami gotowanymi grzybami, całymi. Dobra, w czyli w rytwance układam te dzwonki, tak. które skroiłam. Nie obsmażasz się tylko układasz, ja tak? Powiem Ci, że ja nigdy w życiu, powiem Ci, że nigdy w życiu tego nie robiłam, lepiej to przerwij i, i powie Ci moja mama, jak to robi, bo potrawa jest po prostu niebo w gębie. No i takich potraw możecie I, się spodziewać w naszym podcaście. Tak, i co roku to jest, to jest potrawa dyżurna u nas na Wigilię. Ja po prostu się tym zajadam od lat, gdzie ani ja, ani nikt w u mnie w rodzinie nie lubił karpia. Tego karpia moi mamy jedzą. Ale I... po prostu rewelacje. Rewelacje. Anusz Widelec, Najsmaczniejszy podcast w sieci. Mamo, opowiedz tutaj Jaskowi, jak karpia robisz swojego. Bo on zbiera przepisy. A powiedz mu wszystko od podstaw, bo to jest dla słuchaczy. Tak, kupiemy, kupujemy karpia 1,5 kg. Mamy po posolony dzień przed powiedzmy smażeniem. Ja zawsze dzień przed wigilią smażę. To wynoszę potem na zimno ja to jem wszystko. Na zimno jest. Można jasno. przeciszyć? Można Poporcjowany już karp osolony i później robimy ciasto, piwne ciasto. Z jajek i piwa. A wiecie, 6 jajek, pół litra piwa? no zależy ile karpia jeśli no karpia jest półtorej kilo półtorej kilo mm -hmm. A, no to nie to za dużo to mniej trzy jajka i tam piwa się dolewa żeby było ciasto musi być takie gęsta śmietana czyli do miseczki wbijamy jajka, jajka dolewamy piwa i, piwa, i mieszamy tak mikserem, czy trzepaczką jakąś tam. W każdym razie musi to być takie gęste, żeby to ciasto tak bardzo z tej ryby nie spływało, ale też Czy takiego ja jak naleśnikowe, czy bardziej gęstej? Nie, nie, gęste, gęściejszy. to się śmietana 18, Gęsta się śmietana, tak. Maczamy te kawałki na olej, na patelnię gorącą kładziemy, obsmażamy, a w międzyczasie mamy ugotowane grzyby. Suszone grzyby, podgrzybki, czy jeśli kogoś tutaj Prawdziwki. Smażymy karpia, kładziemy, obsmażamy go na złoty kolor tylko, kładziemy na dno garka parę grzybków usmażonego karpia i tak warstwami po kolei, grzyby w między, międzyczasie, na końcu grzyby i zalewamy tą wodą z grzybów, Nie dużo tej wody, bo ten karp się właściwie dusi, on się potem dusi na gazie malutkim, na płytce, jest duszony. I tak ze, ze, ze, ze, ja wiem, ze 40 minut na małym gazie niech on tak bulgocze i potem się wynosi na balkon, czy, no ja na balkon w tym wypadku, bo do lodówki. trudno dużego gara zmieścić, bo mhm. ja to zawsze robiłam ze trzy karpy, mhm. bo musiałam połowę zajść w łonicę. I potem my na zimno jemy, ale można go też jeść na ciepło. Nie jest powiedziane, że y, koniecznie można jeść na zimno. Można też, jak ktoś lubi, na ciepło. Ale my lubimy, przyzwyczajeni byliśmy i na zimno się go zje. Jest pyszny, pyszny, po kawałku się wyciąga i te grzybki. Dzieciaki to najlepiej to grzyby, tylko zbierali wy, wyjadali. Bo Marta nie lubi karpia, Kuba dopiero polubiał. Mój mąż nie lubiał, ale potem zaczął lubić. Onika przebada za tym karpia. Zresztą Leszek też posmakował. No lat tak się robiło u nas na wschodzie, bo my ze wschodu jesteśmy i tak, tak wszyscy u mnie w rodzinie robią. Od lat się robi tak samo karpia. Dziękuję serdecznie. Boimy się eksperymentować. Podcast Tanusz Widelec. Udało się namówić małym fortelem panią Teresę na to, żeby wiedziała, jak robi się tak smacznego jabłecznika, aby zaskarbić sobie przy, um, życzliwość zięcia na przykład. <śmiech> Dobrze. Pół kilograma mąki, 25 dwadzieś deko yy, margaryny, może być masło ewentualnie, dwa całe jajka, jedno żółtko, 20 deko cukru, 2 łyżki śmietany, pół proszku do pieczenia, jedna łyżka tartej bułki do podsypania blaszki, ewentualnie papier do pieczenia na blachę. No ja używam papieru. No i od jednego do półtora kwaśnych jabłek, jabłka przesmażone oczywiście przyprawione już z cukrem. Z, Dobrze, to tak dla tych, którzy nie wiedzą, co to znaczy jabłka przesmażone, to znaczy, że jabłko jest obrane, wy, wy, wybrany jest ten... <śmiech> jabłka obrane, zszatkowane i przesmażone razem z cukrem. Na kilogram jabłek ile? No cukru dwie, trzy łyżki, to zależy jaki kto ma smak. Kto chce kwaśniejsze, to kwaśniejsze, to już według gustu. Teraz no. trzeba zagnieść ciasto, tłuszcz przeciekać z mąką i proszkiem, potem dodać jajka, cukier i śmietnik śmietany. Pozostawić ciasto na chwilę, ale niekoniecznie. Mhm. Potem podzielić ciasto na dwie części. Jedną część rozwałkować, przenieść na blaszkę. Oczywiście tam wcześniej włożony papier. Ale pieczenia. rozwałkować na jaką grubość? A jak z tej, z tej ilości zrobisz ciasto, to wiadomo, jaka tam... No to blaszka taka. Żeby ci blaszkę Przeciętna blaszka zwykła. Taka, taka zwykła blaszka do ciasta. No mniej więcej taka, nie one wiem, one 20 w, tak, na ilość. Tam, tak, nie tak, nie tak, tak. One są w standardowe. No, standardowe. Więc teraz co, co? czekaj, na czym skończyliśmy? Że rozwalkowaliśmy jedną część ciasta. I wyłożyliśmy wyłoży, no, ją do, do Tak, na blaszkę. Posypać tartą bułką. Można ewentualnie tym... No, grisikiem czy kaszomanno jak tam nazwać i położyć tę masę jabłeczną, te jabłka usmażone i przykryć drugą częścią, tak samo ją rozwałkować i położyć na ciasto. Ponakłuwać i tam hmm. lidelcem. I i, Czyli dociąć ewentualnie koniec. jakby się okazało, że będzie troszeczkę większa, to czy tak, pozawijać. Pozawijać no tak, żeby, wiesz, żeby. Pokryło całą blaszkę. Pokryło całą blaszkę. No lepiej rozwałkować tak, żeby po prostu więcej, bo lepiej później odkroić te te boczki. Które będą i później tam sobie można wokół sobie blaszki położyć. położyć. Wokół blaszki można położyć. No. To tyle. Mhm. Ile tam się pieczy? Do godziny. Ale jaka temperatura? No, ja piekę tak 180. 180. 180 w kuchence gazowej, bez opłat. Gazowej, termowie. no, a u Was to nie wiem ile. I później to takie. Aha, ale jabłka ja jeszcze dałam rabarbar. jakby jabłka, Do tych jabłek, tak. Do tych jabłek. To znaczy położone jabłka, a później jeszcze na to powtykałam rabarbar, zamrożony taki. No, trochę cukrem posypałam oczywiście i ten. Tego. I to wszystko! I to wszystko i, I to smacznego. Dobra. Dziękujemy serdecznie, a nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci.